Duda, tu, tu, tu, tu, tu, Ta dupa tu, tu, wcale nie tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Odzwyczili się jak gaba Odzwyczili się jak gaba się jak Ona ciągnie Pieniądze Cię się sprowadzi do santropę, cię sprowadzi na manowce Zimna suka, gorąco, do no to znika, Tak jak sopel, ty się bujasz tak jak fotel Ona chója, z czystym typem, co ci daje kokę Chcę Hiszpana, co podaje tak jak kokę Ja lecę załatwić biznes Ona hajt 35, no to nowotel Ja se lecę lotem Tamta się łudzi, lecz nie wróci jak szansa Nie wróci już żadna, jak odwróci się jak kapa Ta grupa i tamta wcale nie spoko Ta i za i tamta szmira wcale nie spoko Tanta w bani miesza tak jak grapa Tamte dawno odwróciły się jak kapa Tak jak kapa Tamte grupy odwróciły się jak kapa, kapa. Tak jak takie kapo tak jak kapa, kapa. Tamta śmira odwróciła się jak kapo tak jak Tam to Tamta za dalej pruje się jak gata, tak jak gata, gata Tamte sztuki dawno byle co nie jarał One chciały mali, ciągle mali, rok mam modu dyor, dyor, dyor, dyor. Chciały łykać mydła Brudne suki chciały ciągle mydrowy mydła Składam dziwne gesty, dłonią, co ich nie znać jak nie byłeś w mojej skórze, jak nie byłeś w mojej skórze Tamte dwie wiktorie są za proste Jedną drobę dziś na dole, drugą z na górze. Zajdam to ta wcale nie wcale nie spoko, wcale nie, spoko, wcale nie spoko. Ta smajzaj tam tamta szwira wcale nie spoko. Tam ta w głowie miesza tak jak grapa Tam niby dobre odwróciły się jak kapa, Odwróciły się jak kapa, odwróciły się jak kapa, Odwróciły się jak kapa.